A ty mi nic nie odpowiadasz, i jeszcze zielony, winogrona. Was Minut godzina druga. Janna Siedlecka. Jak kondycja, pani redaktor? Moja świetna. To bardzo się cieszę. W zapowiedzi audycji wymieniłem nazwisko Jan Himelsbach. On pochodził. nie z Tomasol. Nie z wypominków. Tak. On pochodził z.. On pochodził z Mińska Mazowieckiego. Z Mińska, tak a potem oczywiście w Warszawie. Czy miała Pani okazję go poznać osobiście? No, owszem, to znaczy <śmiech> z daleka, znaczy on przychodził do Związku Literatów, tam do kawiarni, no ale na ogół w takim stanie dość jednak bo, różnym. Bo pisze Pani, że wiele tak. osób bardzo lubiło, snobowało się, podając, że miało okazję spotkać się, rozmawiać z z Bachem, więc... Rozumiem. I trochę się czuję w, tak w tej roli, trochę tak dziwnie, bo rzeczywiście wypiłem dwa piwa z Kim Himmelsbachem o, jadąc do... z Warszawy do Olsztyna wiele lat temu. On był postacią taką, bywał, prawda? siedział tam na dole w kawarni. Nie ja tak zapisałam o nim właśnie w bo bo taką postacią anegdotyczną, ale ja raczej widzę w nim postać jednak też mimo wszystko dramatyczną, jakąś tragiczną jednak, żył krótko znaczy no pięćdziesiąt parę lat zabrał go alkohol tak jak wielu wielu zresztą pisarzy nie tylko jego to był ten cały ciąg taki może prawda? wiele, wiele nazwisk jednak. W filmie też nie, nie był do końca wykorzystany grał takie właśnie jakieś epizody epizodyczne rólki rozśmieszał i taką był broszką trochę jak sam mówił do różnych filmów także. Jakiś taki właśnie niedosyt czy jeszcze. tak, tak. Szli w płyt na wieczny fart, tak określał swój no Właśnie, zawód bo z zawodu był kamieniarzem, Kamiennik, tego się utrzymywał. Tak. Także, no nawet też przygotował już, pomnik dla Marka Chłaski, także jedynym był chyba, także rzeczywiście snobowano się na niego, bo był tym, no, robociarzem niby tak, prawda, pracował fizycznie i w ogóle, jak był, z Miejska, z innych jakby sfer. Tak. To tyle to, to może jest z w tym w tym, w tym prawda, fachu. A czy Stanisława Rębeka miała pani też okazję?